Przeznaczam na to pieniądze na działalność tej fundacji. Natomiast jest chyba pana synu. Rozumiem, również. że wyborcza napisała, że to nie ja chciałem lokować te pieniądze, tak? Fundacja Kocham Podlasi chciała lokować te pieniądze. No to Pan miał no, ja, ja wyborczą pozwałem za tekst, w którym napisali, że ja zamierzałem ulokować 60 milionów. Co jest nieprawdą. Rozumiem, że dziś Gazeta Wyborcza potwierdza, że jest to nieprawda.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 Ale teraz, Więc, a teraz piszą, że o to dwóch jednak konkretnych ja, fundacjach tak? piszą o dwóch konkretnych no fundacjach czekam, i są czekam. na dowód maile. Wspomniana przeze mnie pani Agnieszka Trepe kontaktowała Dobrze. się, pisząc Dobrze. z oficjalnego maila kasy Krajowej z KOK. To był 2015 rok. Pan już nie był szefem kasy krajowej, Prawda, pan był, był do 2012, tak, do ale pisała z maila Kasy Krajowej i w imieniu tych dwóch fundacji.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 No, rozumiem, że bezpodstawnie odmówili. Pan nie ma żadnych no. związków z fundacjami, oprócz tego, że jak Pan przyznał sam je do to. Ja jestem fundatorem i y, wydaję tam pieniądze, które zarabiam i które są widoczne w moim oświadczeniu majątkowym.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 No to nie cóż, księgowa, tylko fundacji. I rozumiem, że żadna z tych fundacji nie działała w pisała, Pana imieniu. To, to, no, no nie działała w moim imieniu. Pan nie miał żadnej wiedzy na... Nie, nie działała w moim imieniu. Ja sam zarządzam swoim pieniędzmi. Tak że... A czy Pan kiedykolwiek z Leszkiem Czarneckim próbował rozmawiać bezpośrednio osobiście? Nie. Na temat nie. nie, nigdy z nim z nie z rozmawiałem. Bankiem? Nigdy z nim nie rozmawiałem. Dziękuję bardzo.